Przed bitwą niemeńską odbyła się bitwa pod Komarowem koło Zamościa To był koniec sierpnia 1920 roku, początek września. Bitwa między pierwszą Armią Konną Bolszewicką a pierwszą Dywizją Jazdy. Ona jest uznawana za największą bitwę konnicy w wojnie polsko-bolszewickiej i stanowiła, jak piszą niektórzy historycy, moment zwrotny na południowym froncie, porównywany także z wcześniejszą bitwą warszawską. Czy pan także przykłada dużą wagę do bitwy pod Komarowem, czy jest to raczej symbol w tej wojnie? Myślę, że jedno i drugie, jedno drugiego nie wyklucza, to znaczy wielkie znaczenie symboliczne tego kawaleryjskiego zwycięstwa, podkreślającego ciągłość tradycji oręża polskiego z czasami Girholmu, z czasami Chocimia, z czasami Wiednia. Ta wielka epopeja polskiej kawalerii ma rzeczywiście swój ciąg dalszy, czy też swoje zwieńczenie w tej bitwie komarowskiej, ale to nie jest tylko symbolika, to co ważne w tym starciu zwycięskim dla strony polskiej, choć okupionym krwawo. Ta bitwa rzeczywiście miała bardzo duże znaczenie dla złamania ostatecznego ducha ofensywnego w tym najbardziej zabójczym narzędziu, jakiego użyła Armia Czerwona w ataku na Polskę w XX roku. A tym narzędziem była właśnie pierwsza armia konna Siemiona Budionnego, bo to jej uderzenie w maju roku 20 załamało obecność militarną Polski w stolicy Ukrainy i położyło kres planom nie tylko militarnym, ale geopolitycznym Józefa Piłsudskiego, planom związanym z utrzymaniem niepodległej, a sympatyzującej z Polską, czy w każdym razie połączonej węzłami sojuszu z Polską, Ukrainy. Uderzenie wykonane siłami tej zbieraniny, ale bardzo groźnej zbieraniny, jaką udało się względnie zdyscyplinować budionnemu zbieraniny rozmaitych formacji kozackich, było no niezwykle skuteczne i niosło popłoch w szeregach polskich. To był też czynnik psychologiczny. Wydawało się od maja aż do sierpnia właśnie 20 roku, że nic tych kozaków budionnego nie jest w stanie zatrzymać. Że są jak jakaś scytyjska burza, czy tatarska, której nic się nie oprze. I przełamanie tego psychologicznego czynnika, zatrzymanie pierwszej armii konnej, która dokonała wreszcie tego zwrotu na północ w kierunku Warszawy, tak jak to miało być wykonane wcześniej. Zatrzymanie tej idącej na odsiecz Tuchaczewskiemu siły miało ogromne znaczenie i psychologiczne, i strategiczne. Budionny już się po tej klęsce nie podźwignął. Gdyby Budionny przebił się na północ, dotarł pod Warszawę, to oczywiście losy operacji warszawskiej mogłyby zostać zmienione. I w tym względzie bitwa pod Komarowem rzeczywiście odegrała kapitalną rolę, nie dopuszczając do takiego skutku. Ta operacja wykonana może nie ze stuprocentowym powodzeniem, ale ze znaczną dozą powodzenia dopiero pod koniec września doprowadzi do złamania już całkowitego możliwości bojowych frontu zachodniego i dopiero po operacji niemieckiej. Będzie można mówić o tym, że Polska do końca roku 20 była już praktycznie bezpieczna. Do końca roku 20, bo o bezpieczeństwie dłuższym musiała zadecydować już nie armia, bo ileż można walczyć, ale musiały zadecydować negocjacje dyplomatyczne, negocjacje rozejmowe, które po tej drugiej wielkiej klęsce zadanej armii sowieckiej, Tuchaczewskiemu, w bitwie nad Niemnem, te negocjacje się rzeczywiście rozpoczną, najpierw w Mińsku, a następnie przeniesione do Rygi, gdzie będą prowadziły w stronę już ostatecznych ustaleń rozejmowych, a następnie pokojowych. Pierwszy program Polskiego Radia. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak.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 no cóż, muszę powiedzieć, że niestety ten miły obraz Bitwy Warszawskiej jako osiemnastej decydującej w dziejach świata jest obrazem stworzonym ex post dopiero w książce, którą napisał Dabernon w połowie lat dwudziestych.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 Nie byłoby Jana Pawła II, nie byłoby poezji Baczyńskiego, Gajcego, nie byłoby poezji Herberta, byłaby tylko propagandowa szopka w stylu sowieckich widowisk ośmieszających kapitalizm i aktualnych wrogów politycznych linii podyktowanej przez politbiuro. Zabrakłoby tej swobody ducha, bez której dusi się nasze społeczeństwo, nasz naród. Historia żywa. Wydarzeniem zamykającym wojnę polsko-bolszewicką będzie pokój ryski w lutym 1921 roku i o tym powiemy za tydzień. Dziękuję serdecznie i zapraszam jednocześnie na to dokończenie.